Jest ich tylko dwóch. Za dnia prowadzą zwyczajne życie. Jednak co jakiś czas przy mikrofonie przeistaczają się obrońców dobrego kina. Nieważne w jakim zakątku świata ukryło się bez talenci. To padną. i padną. Witamy w 38 odcinku Celluloidu, wydaje o was Cortez. Joksza, Zaczynamy od y, kolejnej porcji wiadomości. E, newsy e, zaczynamy od informacji, że Steven Spielberg będzie realizował swój kolejny film. Po raz kolejny film polityczny. Mhm. E, po Monachium chcesz powiedzieć, po Monachium, tak? Po Monachium, po Amistad. Tak, okay. e, film nazywa się Proces 7 z Chicago będzie to opowiadał o rozruchach, nie rozruchach, o, o procesie ludzi, którzy e, organizowali demonstrację e, przeciwko wojnie w Wietnamie w 1968. Mhm. Mhm. E, e, mówiło się wtedy o tym, że e, politycy przekupywali policję, żeby e, było właśnie tak bardziej anty itd. itd., itd. Generalnie, to, to, tak samo jak w Polsce na PRL-u, te, te procesy były takie ustawiane. No tak, tak. No tak, to tak samo to, by, by był taki moment w, w, w historii Stanów Zjednoczonych, że, że w momencie, kiedy społeczeństwo było przeciwko Wietnam, Wietnamowi wojnie w Wietnamie, to w tym momencie rząd zupełnie właśnie taki był głuchy na te protesty. Mhm. O tym jest właśnie film. Reżyser Steven Spielberg, scenariusz będzie pisał Aaron Sorkin, którego no proszę. z prezydenckiego pokera. Bardzo zdolny Żyd, tak, bardzo. <grym> <grym> no nie, no bardzo, no Aaron, no proszę Cię. No <grym> ja wiem, Spielberg też. No, no wiadomo, no. no tak. Informacja, o której yy, widział już wcześniej Oksza, mianowicie Spielberg yy, został poproszony przez rząd chiński o Patronat nad najnowszą olimpiadą, która będzie się organizowana w Chinach. Mm -hmm. No i Spielberg oczywiście się zgodził, no bo jakże można byłoby zrobić inaczej. I w tym momencie mm, mija farą która została zostawiona przed Ludiego, dla, dla, dla córki. No tak, Aron. Zrobiła, zrobiła wielkie halo, szum, że jak to, że, że, że jak taki wspaniały Steven Spielberg, który zrealizował taki rewelacyjny film jak Monachium, ma tutaj firmować swoim nazwiskiem olimpiadę w komunistycznych Chinach, które tutaj Ciemiężą prowadzi jakieś działania wojenne i tak Dużo się szumu zrobiło. O oficjalnym piśmie Chiny stwierdziło, że oczywiście, że na czas jest Olimpijskich zaniechają albo zmniejszą represję Represję, tak. No, tam. W tam, więźniowie bania. tak czy inaczej będą siedzieli w, w więzieniach. A propos Żydów i Arona Sorkina. E, kolejnym Aronem, który robi. Ja nie pamiętam, na, o dobra o, o moment. Nie pamiętam nazwiska e, tych dwóch zdolnych Żydów, którzy to piszą. Ale, <głos> tak. ale to, to nie prze... Cię, no. A propos Żydów, e, jest bardzo dobry serwio, bo ktoś mnie pytał chyba w którymś z komentarzy, e, a propos jakiegoś serialu, który polecałem czy mógł polecić coś nowego i teraz właśnie oglądam i bardzo chętnie polecę Studio 60 Live on Sunset Strip tak się nazywa, taka jest pełna nazwa tego serialu teraz chyba leci już drugi sezon, to jest serial z Matthew Perrym, którego znacie z przyjaciół na pewno i masą bardzo fajnych takich troszeczkę drugoplanowych aktorów o kulisach powstawania takiego show, który jest bardzo podobny tego nie ma w Polsce zupełnie, nikt tego w Polsce nie robi, no bo też nie bardzo jest jak takiego show podobnego do Saturday Night Live to jest taki show, między, znaczy amerykański, e, który... Taki komediowy program, który się nadaje co tydzień. E, Szymon Majewski Show? No, coś najbliższego to chyba jest Szymon Majewski Show, ale to nie do końca, dlatego że tam jest masa skeczy, przychodzą jakieś gwiazdy znane, na przykład Saturday Night Live każdy odcinek prowadzi jakaś gwiazda. Masz na przykład, nie wiem, Julia Roberts, która przychodzi to prowadzić i występuje w niektórych skeczach albo jakiegoś polityka, tak to jest tak troszeczkę inaczej ustawione, taki tradycyjny show amerykański. Studio 60 jest fantastycznie napisane, bo mówię, oczywiście że Żydzi to piszą, i jest pokazane wszystko od kulisy. Cała mechanika, polityka tego wszystkiego. E, jakie są naciski na tych twórców, żeby ten sketch nie poszedł, tamten poszedł. Ten za bardzo katolicki, ten za mało Matko. katolicki. E, świetnie to funkcjonuje. Jest bardzo dowcipny. W ostatnim odcinku był taki, były takie dwa odcinki e, z Goodmanem, z Johnem Goodmanem. Okay. Zresztą w świetnej, e, w świetnej roli. Naprawdę polecam, jeżeli będziecie mieli okazję zobaczyć. Nie wiem, czy są napisy do tego. Co więcej, jest też taki problem, że to jest strasznie e, takim eleganckim e, językiem, angie, językiem p, wszystko opowiedziane, więc, e, no więc jest, jest ciężko. Ci z was, którzy mogą e, ob, obejrzeć, bardzo polecam. Kortes? Kurde, ale się nagadałeś. <grym> Ten już, za, już zaczął ziewać. Aś się zmęczyłem. No. no dobra, dawaj. Informacja, którą ja mam tym razem na temat Polaków, Maciej Dejter będzie realizował o. kolejną serię Oficerów. Jest to już o. druga część Oficerów, ale trzecia, biorąc pod uwagę, że Oficer z Borysiem Szycem był, był pierwszym jakby sezonem. Mm -hmm. o odcinku będzie 13, premiera na wiosnę 2008 roku, Borys Szyc, Cezary Pazura, to samo odno. <grym> <grym> tak? Znaczy ja zacząłem oglądać oficerów. Ale oficera. Oficera w ogóle ogląda, zacząłem oglądać. Taki. Znaczy oficer no. ofiter, bardzo fajny, bardzo oglądałem. W ja parę odcinków obejrzałem. Wszystkie odcinków obejrzałem no. oficera bardzo fajne. Powiem Tak jak na polski serial. Super, fenomenalny. Później oglądałem oficerów i już było już dużo, dużo gorzej. Obejrzałem cały sezon, ale też z, z ciężkim bólem dupy. I, i nie, nie, nie zapowiada okay. się niedobrego. No to co ty, zapo co ty zapowiadasz, no? To ludzie cię słuchają, polecasz trzeci sezon i mm. mówisz, że jest do dupy. <laughs> no to, to, to Słuchajcie, nie oglądajcie trzeciego sezonu oficjalnie No to tak samo było jak Sezoną, w jak, sezonu, jak, jak, jak zaczynaliśmy w ogóle Cell w 2005 roku. To y, b, zrobiliśmy parę odcinków i później y, Kumpela Okrzy, gwiazd stwierdziła, no dobra, powiedzieliście, jakich filmów nie mamy oglądać, to teraz powiedzcie nam, jakie filmy mamy oglądać. Tak, tak. E, Ja chciałem rzucić jeszcze mm, takie dwie ciekawostki. Po pierwsze będzie filmowy, y, o, to, czy, przepraszam, filmowy, filmowy już był. Kinowy Family Guy, czyli Głowa Rodziny, serial, który mieliście okazję oglądać w Polsce bardzo krótko. I film będzie? Tak. E, będzie film, co prawda film już był i go recenzowaliśmy. Tak, o e, możecie, i gryfinie. O i gryfinie, ale to jest film, który się ukazał tylko na DVD. Teraz będzie pełna kinowa wersja um, e, Family Guy, czyli Głowy Rodziny. Seth MacFarlane najwyraźniej e, Matowi Groeningowi e, po zazdrościu Simpsonów kinowych, pe pełnometrażowych i robi własny film na podstawie swojego własnego ser serialu animowanego, który notabene bardzo jest często posądzany o, o plagiat, zrzynanie, tak. o plagiat Simpsonów, co nie jest do końca prawdą. Oczywiście tam no, ja widziałem na podstawy, po, po... no porównanie, oczywiście po, tam podstawy jest, jest bardzo podobnie, jest rodzina, która jest e, jakoś tam w, troszeczkę wynaturzona, nawet niektóre postaci są, grają jakby podobne funkcje pełnią w tym serialu, e, ale serial możemy spokojnie polecić, jest ostrzejszy dużo niż Simpsonowie, jest mniej politycznie poprawny, e, jest bardzo zabawny i to jest taki też abstrakcyjny strasznie humor, także e, z całym sercem mogę polecić. I e, McFarren przymierza się, ch chciałby zobaczyć jak wy, wypadną Simpsonowie na na dużym ekranie, żeby mógł e, jakby ocenić w pełni, czy ma, to, ma, to, ma w to skakiwać, czy nie. A propos, widziałem premierę Simpsonów, reportaż z premiery Simpsonów, e, który odbył się w mieście, które nazywa się jak? Jak? Jak się nazywa miasto, w którym... E, nie pamiętam. Springfield. Jak? I co, co, co jest najlepsze, było kilka Springfield w Stanach Zjednoczonych i oni chcieli zrobić premierę w Springfield i nie wiedzieli w którym, bo jest ich kilka albo kilkanaście, więc zrobili konkurs, w którym każde miasto musiało nakręcić swój zabawny filmik na temat tego, e, dlaczego to w tym mieście właśnie ma się odbyć premiera Simpsonów. No i oczywiście odbył się konkurs, wygrało jakieś tam miasto, ale taka ciekawostka. Hortus? Zapraszamy na, na, na rację Nie, ty, ty, teraz ty masz jeszcze o Disneyu. A, jeszcze chciałem dorzucić jeden drobiazg. Chciałem powiedzieć, że Disney, jako pierwsza pierwszy producent, pierwsza wytwórnia um, na, chyba na świecie, um, zamierza w, wyciąć jakby ze swoich filmów. Wyjąć, nie wyciąć, no, wy, tylko, znaczy, no, wyjąć, no, wyjąć no, w sceny. następnych produkcjach. Tak, a nie, no, poczekaj, nie. moment, bo jak, tak jak ja to przeczytałem. Po pierwsze mają pozbawić wszystkie swoje filmy scen z papierosami. Po drugie, jeżeli będą sceny z papierosami w tych filmach, które już były zrobione, to ma być specjalne oznaczenie. Nie do końca zrozumiałem to z newsa, bo zanotowałem sobie to oczywiście, przed chwilą notowaliśmy to, że Touchstone i Mira Max mają robić podobne rzeczy, ale rozumiem, że, że to będzie chodziło tylko o filmy animowane, czy jakby dystrybuowane. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. Mhm. News był o tym, że Disney nie będzie już robił filmów animowanych z papierosami, a nawet fabularnych, natomiast Disney ma swoje udziały w wytwórniach Touchstone i Miramax, które realizują filmy dla starszej widowni. Aha. I w tym momencie, kiedy będą papierosy, to nie dość, że będzie oznaczenie, że to będą papierosy, ale również e, e, grupa docelowa wiekowa e, podwyższy się. Okay. I z tego względu e, to ma na celu sprawić, żeby e, producenci nie, nie brali Pieniędzy od koncernów tytoniowych, dlatego, że e, jeżeli wezmą pieniążki, jeżeli pojawią się papierosy, e, skala wiekowa pójdzie w górę i w tym momencie grupa docelowa będzie automatycznie zmniejszona, bo już zostało udowodnione przez jakieś tam firmy, które to oceniały, że w momencie, kiedy, kiedy firma ma większą grupę wiekową, to e, zyski z, z skin są mniejsze. mniejsze. Mniejsze, no tak. No wiadomo, no. dlatego wszyscy producenci zawsze walczą o o t, t, tzw. tak zwane PG-13, czyli e, a, znaczy, o brak PG-13, to PG-13 to jest najniższe niższe oznaczenia? Tak, bez ograniczeń. Co e, jest dosyć ważne w Stanach Zjednoczonych. Te, na zwiastunach, jak widzicie, to takie grupy wiekowe e, na takim zielonym tle to zawsze MPAA, czyli Motion Picture Association of America, czy to, to Stowarzyszenie Filmowców amerykańskich zawsze ocenia te filmy. No nieważne, no, to takie t, t, t, t, t, t, t, t, tyle ciekawostek i, i nudzenia na temat papierosów i oznaczeń. E, zapraszamy na recenzję. W poprzednim odcinku mówiliśmy o aktorach komediowych, tak? To jest taki wątek, który czasami się u nas przewija, aktorach komediowych, którzy się wybijają. No i dzisiaj mamy taki film z aktorem, który próbuje właściwie wszystkiego, czyli Jimem Karejem, bardzo uzdolnionym komikiem. Film nazywa się 20, liczba 23. Numer, Numer 20, 23. Okej. Okay. Numer 23. E, film Schumachera, dobrze pamiętam, tak? Joel Schumacher? Joel. Piotrek, Piotrek ma notatki, już widzę Upadek i 8 mm. Tak. E, nie wiem, nie czyli, czyli tak, dwa, dwa bardzo przyzwoite filmy Schumacher, ale nie tylko, tam jeszcze tam naprawdę dobry, to dobry, rzemieślnik, to dobry. rzemieślnik film opowiada o czym? Thriller, dobrze mówię? dobrze mówię, thriller e, z karejem e, popieprzony. popieprzony troszeczkę bez przesady, a propos przepraszam, muszę na chwilę przerwać opowiadanie bo muszę ci powiedzieć jedną rzecz Małgorzata Sadowska w najnowszym przekroju zrecenzowała Nowego Ale Lincha. Małgosia Sadowska? Tak. Ale ta, ta, która śpiewa? Nie, nie ta, która śpiewa. No. To jest recenzentka. Zrecenzowała Nowego lincza. Nie czytałem całej recenzji, ale zerknąłem na nią i któryś akapit zaczyna się od tego, że ona powiedziała, że ona się przyznaje jeszcze, że ona nie rozumie, o co chodzi w tym filmie. I może jedynie zgadywać i e, może jedynie zgadywać, o co chodzi e, na podstawie tego, co obejrzała. Film trwa chyba trzy godziny z hakiem jeżeli dobrze pamiętam, wow. a na pewno przynajmniej dwie, nie wiem czy nie trzy i na, napisała, że on po prostu nie wie i że no, może się domyślać no ale co z tego, że może się domyślać skoro chyba sam reżyser nie wie co chciał nam przez to powiedzieć a ja tak przeczytałem i tak sobie pomyślałem Boże, dziewczyno czy, ty, czy to jest pierwszy film Lynch'a, który ty widziałeś przecież u niego nigdy nie, o nic nie chodzi to no prawda. dobrze, tak wracając do do mm, tematu yy, numer 23, tak tak, rzemieślnika powiedziałem. Rzemieślnika. Powiedziałem tak. rzemieślnika, bo Schumacher jest, jest naprawdę dobrym rzemieślnikiem. A... Nie zgadzasz się ze mną. Nie, nie, tylko przypomniała mi się też taka anegdota, jak skoro już tak powiedziałeś o Mołgosi Sadowskie, to ja powiem e, e, o, o, o, inny, o in, inną taką anegdotkę przytoczę. Mianowicie e, w momencie, kiedy kiedyś oglądałem e, <laughs> ludzi, którzy nagrywają taki Węgel TV. To jest taka telewizja produkowana przez studentów Katowickiej Szkoły Filmowej, mm -hmm. Uniwersytetu szląskiego Wydziału Radia i Telewizji. No i wypowiadała się Małgorzata Szumowska, jedna z tam z pań profesor. Powiedziała coś takiego, że, że to jest wspaniale, że oni uczą tych swoich studentów tego, że, że reżyser, kiedy podchodzi do jakiegoś tematu, to musi znać temat, musi wiedzieć, o czym jest temat i wtedy on będzie mógł to świetnie zrealizować, ten film, który jest właśnie na jakiś tam temat. Po czym jakieś, nie wiem, dwa, trzy tygodnie później oglądam Making of, to była dziewczyna z Alabamy, Mm -hmm. I reżyser, który wcześniej zrealizował Anna i Król, mm -hmm. mówił, że to jest takie zajebiste, że on w momencie, kiedy realizuje jakiś film, to wtedy się uczy czegoś na, temat, na ten temat. To znaczy, jak oni robili o dziewczynie z Alabamie, to on czegoś nowego dowiedział się na temat południa Ameryki. A kiedy robił film Anna i Król, to dowiedział się na temat zwyczajów, jakie panują tam w Azji. Rozumiem? Czyli koleś, który z, zupełnie inna wieść. Zu, zu, zu, zu, czyli na tym polega właśnie w, w to, co ty powiedziałeś, że ktoś jest rzemieślnikiem, prawda? Mm -hmm. Że po prostu rzemieślnik nie podchodzi jakoś tak zbyt artystycznie, osobiście, osobiście tak, tak. artystycznie. Mm -hmm. I tak samo Schumacher. Jeżeli oglądaliście filmy Schumachera, to mogliście się załamywać nad trzecią i czwartą częścią Batmana. Mm -hmm, no tak, na pewno. Batman i Robin i, i, i tam... E, co tam jeszcze było? Bat Batman Forever i Batman i Robin. Tak mm -hmm. Batman, Batman tak. Forever, tak. tak. Batman Forever Batman Klęska, i Robin. No Klęska, tak, tak. Dopiero ten ostatni początek Batmana był, był, był, był w miarę no, w miarę, w miarę. Tak. I teraz Schumacher zrobił numer 23 z dziwem Karejem. film, który pod jakimś kątem można postawić na jednej półce razem z upadkiem 8 mm, dlatego, że też opowiada o człowieku, który przechodzi jakąś przemianę, chociaż nie do końca, prawda? Mhm. Ta przemiana jest... Nie jest przemiana, nie jest przemiana. przemiana. Ja myślę, że to jest e, motyw 23, e, to jest e, kolejny... Ja nie, nie potrafię przywołać w, z pamięci... E, na pewno znalaz, znalazłbym jakiś przykład, gdybym się chwilę zastanowił, ale to jest taki film, który ja już widziałem. To jest, reżyser bierze, znaczy reżyser, scenarzysta bierze jakieś zjawisko, które jest jakoś osadzone w kulturze, gdzieś tam funkcjonuje jako taki mit, jako taki, jako, taki, jako taka ciekawostka. Millennium. Millennium, na przykład, tak. A mówisz o serialu? Tak. Tak. I robi z tego film, albo serial, albo jakieś, tworzy coś coś. To Co się coś nazywa filmowego. taka plażowa filozofia. Tak, taka, <laughs> taka plażowa, plażowa filozofia. filozofia. Dokładnie. Numer 23 to jest rzeczywiście coś, ja to sobie trochę przeczytałem. Rzeczywiście są ludzie, którzy e, nie, może niekoniecznie wyznają się w numerologii, ale jest dla nich bardzo ciekawym tematem to, że znajdują właśnie 23 w różnych miejscach. I rzeczywiście tam e, wiele z tych przykładów jest przywołanych w filmie. Historia polega głównie na tym, że Jim Carrey, człowiek oczywiście z rodziną, z dzieckiem, z synem, zaczyna, czyta, zaczyna czytać książkę, która się nazywa numer 23, no i zaczyna widzieć 23 wszędzie w swojej dacie urodzenia. Zaczyna mieć obsesję po prostu na tym punkcie. I jak powiedziałeś, że film jest popieprzony, to nie do końca się zgadzam, bo dla mnie ta fabuła, on to jest to taki to szalony, to jest szalony z logiką, troszeczkę tak, tak może w ten sposób nie przeraził mnie, to jest nie, nie, nie, to po, nie poważny ten... minus tego filmu, nie przeraża, nie, nie, nie boisz się Może tego to nie o to chodzi. Może wie? nie o to chodzi, może bardziej chodziło o fabułę w stylu, nie wiem, siedem... Nie, siedem był przerażający, to jest David Fil... Jakby to zrealizował Fincher. David, David Fincher, Fincher, to to by było przerażające. Bardzo możliwe, bardzo możliwe. Ja oglądałem ostatni Zodiak, <śmiech> <śmiech> bardzo fajne. Tak, no, może Super ale fajne. Może zrecenzujemy. Fajny. Może zrecenzujemy. E, film 23 w ogóle e, sam, sama obsesja nad numerem 23 wyszła od y, Williama y, Borowka, ta, tak? To coś takiego? Borow, tak. William Borough. Tak. Y, facet, który zrealizował m.in. Nagilanch, pierwowzór książkowy. Mhm. Ja to nazywam, a to kiedyś się kłóciłem z, z jednym moim kolegą, który, z, którego się zapytałem, czy jeżeli wyśni mi się jakiś, jakiś scenariusz w głowie, to, to, to znaczy, czy ja go wymyśliłem, czy nie. No i oczywiście, wie, dysputa. I tak samo jest z Williamem Barokiem, który wymyślił nagi lunch, będąc pod wpływem e, narkotyków. I to jest na zasadzie takiej, że w momencie, kiedy on e, wyszedł z nałogu narkotykowego, wrócił do domu, patrzy, a tam jest jakiś rękopis napisany przez niego, on w ogóle jest zdziwiony, że kiedy on go napisał, prawda? No i facet któregoś razu miał taką historię, że spotkał jakiegoś pilota, który stwierdził, że od 23 lat wiesz, lata bez żadnych problemów z lataniem i tak dalej, i kiedy wracał liniami, to miał wypadek i wypadek został spowodowany przez facet, który miał identyczne nazwisko jak on i to był właśnie coś tam 23 lat, coś tak i tak dalej, tak dalej. I od tego, jakby, od, od tego zaczęła się cała taka fascynacja numerem 23 właśnie, mhm. od tego pisarza, który sam zaczął dostrzegać właśnie takie um, zależności, ale według mnie to jest po prostu takie dorabianie filozofii na siłę. Tak, dlatego, że tak. Tak, tak, mhm. dlatego, że um, fascynacja numerem 23 jest taka, że próbujemy na siłę dopasować do do, do tej filozofii e, świat otaczający. Gdybyśmy wzięli jakąś inną cyfrę, to też byśmy zaczęli... Spokojnie mogli to tak, zrobić. Tak, tak, tak, tak, dlatego, tak. Że, tak, tak mhm. dlatego, że e, e, niezwykłość numeru 23 byłaby wtedy widoczna, gdybyśmy wszędzie widzieli numer 23, a są przypadki, kiedy nie jesteśmy w stanie zobaczyć, bo na przykład nasza data urodzenia nie, nie, nie, nie sumuje się w liczbę 23, prawda? Mhm. I wtedy niby zapominamy o, ty, o, o tym jednym i szukamy gdzieś indziej. Mhm. A jeżeli na przykład byśmy zsumowali naszą datę urodzenia i wyszłaby nam numer na przykład, wiem, 14 albo 15, to wtedy byśmy szukali i o matko, dzisiaj jest 15, o Boże, prawda? No to jest zasadzie, więc troszeczkę robię tak z jego wygór. No dobra, wiadomo, że to jest tak, na siłę, tak. bardziej o filmie. Carey nie popisuje się może dlatego, że nie, że nie ma też czym. Nie, nie, Moim zapadam. zdaniem on, się, on w ogóle nie pasuje. Słabiutko jest. Jest bardzo słabiutki. Jest. On nie pasuje zupełnie do... On się stara, Rzeczywiście się stara, się, ale nie, nawet kiedy, tam są takie momenty, kiedy jego życie przeplata się z tym życiem z książki, mhm. I on tam gra taką jakby swoje alter ego, mm. takiego detektywa, który gra na saksofonie. To wszystko jest oczywiście takie przerysowane. Ale dla mnie momentami to było. To graniczyło już takie troszeczkę może dlatego, że ja jestem przyzwyczajony do ról komediowych Kareja to było już tak na granicy śmieszności. To było na tyle przerysowane, że ta, ta, ta, ta, ta gruba kreska, którą rysuje reżyser, tą postać, mhm. jakby już śmieszy, a nie powoduje, a nie, nie powoduje. efektu wieś, Ja, ja doceniam, doceniam kunszt aktorski Kareya, za bardzo wiele filmów, nie tylko komediowych. Najbardziej wbrew pozorom ludzie bardzo doceniają e, jego rolę w Truman Show, mhm. Ale ja nie bardzo, wiesz? Dlatego, że w Truman Show on jest ewidentnie, ma być komediowy. Tak. Natomiast, jeżeli chodzi o takie dramaty, to są Czł dwa człowieka. Człowiek z Księżyca. Tak. tak i, na pewno. I Majestic. I Majestic, tak. tak. Jest rewelacyjne. To, fantastyczne to jest, filmy, to prawda. Właśnie tak. A natomiast tutaj, wiesz, ja wiele sobie obiecywałem po tym filmie, dlatego, że pomyślałem sobie Matko Boska, Jim Carrey po raz pierwszy w jakimś thrillerze, Trilery, prawda? prawda? Wow, muszę to zobaczyć. A później się okazało, że to jakaś kupa, prawda? Bo, bo to nie do końca to, o co nam chodziło. Bardzo fajne, małe Małe kamerę gościnnie zagrała Rona Mitra, czyli, tak. czyli Tara z Boston Liga, tak którą jest. bardzo wszyscy lubią. Między innymi Alan Shore. Co ciekawe, jest to 23 film Jala Schumachera. A, co jeszcze ciekawsze, podobno, znaczy ja nie sprawdzałem, ale podobno jest, jest jakiś wzór dzięki któremu można od, odszyfrować 23 z polskiego tytułu, czyli numer 23. Też jakoś można z tego wyciągnąć też dodatkowo jakby znaczy metod wie, wie, wiesz, naj, największym przegięciem, jakie ja usłyszałem... I premiera była 23. O, <gry> Największym przegięciem, jeżeli chodzi o ten numer, to, to, to, to słyszałem, jak oni stwierdzili, że jak ktoś pokazuje... Wiktorie to tu jest dwa, dwa palce, trzy. A tutaj są trzy. <laughs> no jasne, tego to można wszędzie znać. E, z takich ciekawostek jedna mi się przypomniała na pewno 11 września dodaje się w 23. 11 września 2001 dodaje się w 23 podobno. W jakiś tam sposób. No nieważne, w każdym razie jest, jest tego masa, tak? Możemy nawet dać linka w, w notatkach z audycji. E, takie artykuły w Independent pamiętam, czytałem o, o różnych takich pokolei kolei ja przypadkach. Ja w, widziałem na Discordzie. Aha, okej. Okay. No to w każdym razie możemy wam podrzucić, tego jest naprawdę masa, jest jak ktoś się uprze to, to... Film jest słabiutki. Dwa razy naprawdę zmuszałem się, gdzieś tam pod koniec już się roz, zaczyna rozkręcać, to znaczy można widać, że jest w A tym jakaś fabuła. Niby, niby, niby fajne, ale czegoś mu brakuje. Niby fajne, ale czegoś mu brakuje. Przede wszystkim moim zdaniem brakuje tego strachu i, i jak na thriller to to nie ma się tam czego bać. No. I jak na kryminał, no, nie, nie, niewystarczająco wciągające swobuła, no Dobra. i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No jakby tak to wszystko krótko, się rozjeżdża w środku. Tak, mówiąc krótko, jeżeli chcecie docenić tego reżysera, to musicie obejrzeć upadek. Tak, musicie obejrzeć upadek, który jest zdecydowanie naszym zdaniem najlepszym, najlepszym filmem Schumachera. Tak. No i tyle. No. Coś więcej możemy powiedzieć. No to truja. Muzyka nijaka, tak. truja, nawet nie wiem, czy nie dwuja. No, dwuja. no. Ja bym trójka. To Mizer, jest mizerny film, e, myślę, że Carey się nie popisał, z kolei jak mówimy o aktorach, którzy się wybili <grym> i mamy ich oceniać i mówiliśmy o Willu Ferrelu, po kolei mówiliśmy o Willu Ferrelu, o, o Adamie Sandlerze, Adam tak. Sandlerze, no to teraz mówimy o, o Jimie Carey'u, świetnym aktorze, który po prostu no, nie trafił tym filmem zupełnie w, w, w nasz gust, a mm. podejrzewam, że po prostu w, w ogóle nie trafił z tą okay. rolą. Joel niech się dalej stara my stawiamy filmowi trójki do przyszłego odcinka Wyznają was Cortes. Piotr Cortes. i Oksza Piotr Oksza Łapicki